No warunki były ekstremalnie trudne, jazda na slicku w deszczu jest, jak każdy wie, no niełatwa. Coś tam się stało na początku, ja nie wiem, prawda, widziałem tylko kawałek samochodu Mikołaja, który gdzieś mi mignął. Przypuszczam, że Tomek stracił na tym. A dalej to, no, trzeba było tylko walczyć o to, żeby, żeby utrzymać samochód w torze, tak naprawdę było bardzo trudno. Ja myślę, że z tego, że w trudnych warunkach pokazuje, że dobrze jeżdżę. Na ostatnim rajdzie to były trudne warunki, teraz też są trudne warunki, wtedy wychodzi to, co już się nauczyłem. No cieszę się bardzo, no Marcin jest bezkonkurencyjny i tak naprawdę ten weekend bezwzględnie należało mu się to zwycięstwo.